Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł w przypowieści: Siewca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane. Ptaki powietrzne wydziobały. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotnie. Przy tych słowach wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wtedy pytali Go Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł – Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie, znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże, tymi na drodze są Ci, którzy słuchają Słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera Słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują Słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło międzycielnie, oznacza tych, którzy słuchają Słowa, Lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarną w żyznej ziemi oznacza tych, którzy słucha, wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Oto słowo Pańskie. Amen. Braci i siostry. o tym, jak słowo jest ważne w naszym życiu, myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, bo na pewno wiele słów już w tym życiu naszym usłyszeliśmy i niejednokrotnie może to były słowa, które niekoniecznie niosły radość, niekoniecznie niosły zbudowanie, wręcz przeciwnie. Myślę, że to, że tu jesteśmy, to, że tu jesteście, to też znak tego, że w waszym życiu, słów, które Niosą dobro zabrakło, że może też często zmagacie się z tym doświadczeniem, że brakuje tych słów, które zapewniłyby o tym, że jesteście ważni, że jesteście kochani, że wszystko będzie dobrze. Niejednokrotnie może w sercach rodzi się taka pustka, bez nadzieja, że już nic się nie naprawi, że wszystko stracone, że to wszystko na nic. Jednakże to, że też tu jesteśmy, że tu jesteście, że dzisiaj w sposób szczególny pragniemy modlić się, uzdrowienie, jest świadectwem i znakiem tego, że wierzymy w to, że to Słowo, które mówi do nas Bóg, jest Słowem prawdziwym. Że to Słowo w pewien sposób ma przynieść nam zbudowanie, ma przynieść nam życie, ma przynieść w te miejsca, gdzie nastąpiła pewna duchowa śmierć, nowe odrodzenie. I jakże często bynajmniej też ja tak patrzę na swoje życie, że często jestem podatny na to, żeby uwierzyć i się przejąć tym, co ktoś mówi. Przejąć się tym słowem, które niekoniecznie jest pozytywne. A często brakuje też mi wiary w to, że to, co mówi Bóg, jest prawdą. I warto dzisiaj, bracia i siostry, abyśmy zapytali siebie, komu tak naprawdę wierzymy? Czy wierzymy tym osobom, które mówią o nas jakieś złe rzeczy. Może w tym jest jakaś prawda, bo każdy z nas jest słaby. Ale które słowo bardziej przyjmujesz? Czy te, które niesie upadek, jakieś zniszczenie, zniechęcenie? Czy wierzysz w to, że Bóg poprzez swoje słowo w różnych etapach, etapach historii zbawienia chce Ci przekazać tą wiadomość, że jesteś kimś ważnym, że Twoje życie ma sens, że Twoje życie oddane Jezusowi ugruntowane na Jego Słowie ma moc przynosić plono Czasami 30, czasami 60, czasami nawet istokrotne. I myślę, kochani, że warto dzisiaj też popatrzeć przez pryzmat tych rekolekcji, tych słów, które usłyszeliśmy, i zrobić sobie taki rachunek sumienia, jak ja korzystam ze Słowa Bożego? Czy ono jest obecne w moim życiu? Bo często może. Jesteśmy, że tak powiem, bardziej zmotywowani, żeby przeczytać jakąś pobożną książkę, pobożną historię, a często jakoś tak nas od tego Pisma Świętego odwodzi coś. Jesteśmy zniechęceni, jeśli chodzi o czytanie, o medytację. I nie dziwmy się, moi drodzy, temu, bo złemu duchowi zależy na tym, abyśmy nie mieli do czynienia ze Słowem Bożym. Zależy na, jemu na tym, aby nasza mentalność, nasze myślenie można powiedzieć, nie przysiągnęło Bożym Słowem. Bo jeżeli przysiągnie, jeżeli Twoje Słowo, jeżeli Słowo Boże w Twoim życiu będzie przyjęte tak autentycznie, to ono będzie Ciebie zmieniać. To ono będzie Ciebie odradzać. Ten stary człowiek, można powiedzieć, będzie, już mówiąc kolokwialnie, zatopiony, zniszczony. A więc starajmy się, kochani, zawalczyć o to Słowo. Ksiądz Michał Szewski, dawniej egzorcysta, ewangelizator, opowiadał o tym, jak opętani reagują na słowo Boże. Kiedy opętanemu pokazuje się kartkę z napisanym słowem Bożym, ono nie widzi tego słowa. Ten człowiek opętany nie widział, że tam było napisane słowo Boże. Jeżeli czytało się też temu opętanemu, jak mówił ksiądz Michał to słowo Boże, to ten opętany nie słyszał. Dopóki nie została odmówiona modlitwa o otwarcie uszu. A więc zobaczmy, bracia i siostry, jaka toczy się w pewien sposób wojna o to, aby w Twoim i moim życiu to Słowo Boże było obecne. Ileż jest takich sytuacji, kiedy może mamy dobre postanowienie, że odtąd przynajmniej 5 minut Słowa Bożego, odtąd medytacja, a zdarzy się tak, że przychodzi dzień, przychodzi wieczór, już jesteśmy z zmęczeni, jeszcze ktoś zadzwoni, i wraz z tym Słowem Bożym nie ma kontaktu. A w Nim jest życie. W Nim jest właśnie obecny Bóg. Bóg, który nie kłamie i Bóg, który dotrzymuje obietnicy. I myślę, że jak tu jesteście, to wiele z Was czeka na to, aby te obietnice się spełniły. Wielu z Was na pewno usłyszało, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I wielu z Was może ma to pytanie, kiedy w końcu mój kryzys się skończy? Kiedy w końcu to wszystko nabierze innego tempa, kiedy to wszystko się przemieni? Tego nie wiem, to wie tylko Bóg. Ale do czego on nas zachęca? Do tego, żeby nawet wtedy, kiedy nie widzimy nadziei, trwać przy niej. Trwać na przekór wszystkiemu. I jestem przekonany, kochani, że Wasz krzyż, który niesiecie, krzyż wynikający z tego, że trwacie przy Bożym Słowie, przy Przysiędze, pomimo tego, że inni zachęcają was do tego, żeby rozejść się, żeby znaleźć sobie kogoś innego. Jestem przekonany, że wasz krzyż nie pójdzie na marne, Że wasz krzyż wyda wielki owoc dla was samych, ale też dla tych, z którymi jesteście. Bo Bóg nie jest kłamcą. Bo Bóg, widząc też wasze staranie, waszą walkę, widząc to, że trwacie, czasami niejednokrotnie mając łzy w oczach, Niejednokrotnie doświadczając ogromnego cierpienia, opuszczenia, wynagrodzi to. Przyniesie pociechę, przyniesie wielki owoc. Moi drodzy, moja znajoma, która z półtora roku temu została bardzo źle potraktowana przez ludzi Kościoła, została poszukana, została oskarżona. Właśnie też widziałem to wszystko, co się działo. Widziałem, gdzie jest prawda. i tak. Zastanawialiśmy się, co robić. Nie? Z jednej strony chcieliśmy walczyć. Nie? Chcieliśmy walczyć o to prawdę, o to, żeby e, przyszło rozwiązanie tej sprawy. Widziałem też, jak ona cierpi, jak wiele dobra uczyniła, jak została sprzedzona. E, chcieliśmy też w pewien sposób po swojemu tę sprawę przeprowadzić, opierając się na pewnych kontaktach, żeby to wszystko jakoś no, wyszło na wierzch. Nie? Jednakże Pan Bóg inaczej zdecydował zostało odprawionych kilkanaście przyświętych świętych o rozwiązanie tej sprawy, a tu nic, tu ciągle nic. I tak już pytałem, no Panie Boże, no to kiedy? Dlaczego tak się dzieje? Ale po jakimś czasie też zrozumiałem to, że Bóg ma swój czas, że Bóg w jej cierpieniu, w cierpieniu tej znajomej, w cierpieniu niezawnionym, miał jakiś cel. Ten cel się, że tak powiem, ziścił po pewnym czasie, po kilkunastu miesiącach widać owoce tego, że, że, to w pewnym, że to cierpienie przyczyniło się do wielkiego dobra. Powstała też pewna wspólnota przez jej cierpienie. Nie będę tu już mówił o szczegółach. Ale to, co zobaczyłem, to było zadziwiające, że, że Bóg potrafi z największego kryzysu, z wielkiego bagna, wyprowadzić wielkie dobro. Ale to, co też widziałem, to to, że ta kobieta pomimo żalu, który mogłaby mieć do ludzi rzekomo pobożnych i tak dalej, mimo wszystko trwała przy Bogu. Trwała przez łzy, przez modlitwę wspólnoty, wzrastała w tym. Nie poddała się, choć miała do tego prawa. Prawo nie straciła wiary. Ale do czego zmierzam? Ta sytuacja jasno mi pokazała, że nasze myślenie jest bardzo często odległe od tego, jak myśli Pan Bóg. To, co mówi święta Faustyna, że jak daleko niebo od ziemi, tak daleko myśli może od myśli ludzkich. Bóg mówi, że moje myśli nie są myślami Waszymi. A więc nie traćmy, kochani, nadziei, bo Bóg przychodzi prędzej czy później. Bóg jest, kiedy jest zapraszany, On ma moc działać ze swoim Słowem. I myślę, że warto, abyśmy też popatrzyli na pewne pokusy, które przychodzą do naszych serc, a więc to, że czasami jest ten brak czujności w życiu. Chcemy trwać przy przysiędze, chcemy realizować to, co sobie postanowiliśmy, to, co też usłyszeliście w czasie tych rekolekcji, wczoraj, dzisiaj, co jutro usłyszycie. Pamiętajcie, że przyjdzie walka duchowa. Prędzej czy później staniecie znów do walki. Zły będzie znów chciał wam wykraść. To. Chciał, będzie chciał zniechęcić was i na nowo wpędzić w jakiś smutek. Bądźcie czujni. Kiedy przyjdzie, opierajcie się Słowami z Pisma. Czytajcie Pismo, aby jeszcze bardziej napełniać się tą mocą z wysoka. Aby mieć tą siłę do tego, żeby odeprzeć ataki. Dlatego też niech, niech to Słowo Boże, szczególnie może jakieś wersety, które są dla Was bliskie, będą w Was obecne. Niech będą obecne wtedy, kiedy przyjdzie zła, zła myśl. To, co też sprawia, że może nasze życie jest niepodatne na Boże Słowo, to jest to, że nasze serce może jest płytkie, że jest powierzchowne. I myślę, że warto też po tych rekolekcjach zadbać o taką intymną relację z Jezusem, poświęcić czas na spotkanie z nim, poświęcić i wygospodarować czas na milczenie, na bycie z Jezusem sam na sam, żeby na Niego się kierunkować, żeby wziąć sobie Słowo może poczytać, najeść się tym Słowem. To Słowo żywe, skuteczne, ono będzie przenikać do Twojego serca, będzie Cię uspokajać, będzie rodziło pewną nadzieję. Staraj się, braci i siostry, aby też w swoim duchowym życiu jeszcze bardziej rozeznawać, co jest dla mnie dobre, aby też nie ulec pewnym pokusom, Podoba mi się taki przykład smutny trochę, ale mówiący, pokazujący pewną rzeczywistość. W krajach Europy Zachodniej, już nie pamiętam, gdzie e, pewne siostry zakonne, które miały w charyzmacie e, adorację na świętego sakramentu, po jakimś czasie zdecydowały, że e, no to będziemy teraz mniej adorować, a poświęcimy się pracy ludziom ubogim, będziemy adorować Jezusa w tych ubogich ludziach. Okazało się, że po jakimś czasie zabrakło powołań w tym zgromadzeniu. Zaczęło być mniej powołań. A więc zobaczmy, że czasami z jednej strony pragnienie jest dobre, no? chcemy się tu poświęcić temu Bogiem, a jednocześnie zaniedbujemy Jezusa, zaniedbujemy kontakt z Nim, zaniedbujemy tą intymną relację. I tutaj, bracia i siostry, bądźcie, bądźmy wszyscy na to czujni, abyśmy tej relacji nie zaniedbali, aby ona była w nas obecna. Moi drodzy, Dzisiaj w sposób szczególny. Tego wieczoru pragniemy modlić się o uzdrowieniu. W sercach na pewno doświadczacie różnego rodzaju zranień, trudnych doświadczeń. Oddajcie to dzisiaj Jezusowi. On przez swoje słowo mówi, że On leczy złamanych na duchu. On przywiązuje ich rany. On chce dzisiaj Ciebie, bracie siostro, uleczyć. Chce uleczyć Wasze relacje, Waszą przeszłość. On chce przywiązać Wasze rany. On nie złamię trzciny nadłamanej. On jest Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Niech, niech dzisiejszy wieczór, niech to doświadczenie Paschy, tych wydarzeń, które będą miały miejsce już za chwilę na tym ołtarzu, będzie momentem, w którym zobaczymy, że jesteśmy ważni dla Boga. Że jesteśmy naprawdę kimś cennym dla Niego. Że jesteśmy jego ukochanymi dziećmi, o które On walczy. Niech tak się stanie. Amen.